Cześć! Słuchacie podcastu Inny Koncept, a ja nazywam się Paweł Duraj. Gdyby był tu jeszcze ktoś, kto tego nie wie. Losy dzisiejszego odcinka, oj, były naprawdę bardzo zagmatwane i do tej pory się ważam. Nie mam pojęcia nagrywając te słowa, jaką formę on przybierze. Mimo, że zamierzam za parę minut już to montować. Chodzi o to, że jakiś tydzień temu byłem w dość dziwnym nastroju spowodowało to kilka wydarzeń bardzo różnych i czułem potrzebę zrobienia takiej kupy mentalnej więc nagrałem kilka swoich przemyśleń jedno niezbyt powiązane z drugim to właściwie taki obraz, takie zdjęcie mojego umysłu, niezbyt jasny dla większości z was Wiem o tym, ale ten odcinek jest tak bardziej bardziej dla mnie, niż dla was, którzy tego słuchacie. Od tego czasu hmm, dość sporo się zmieniło. Mój nastrój przede wszystkim się zmienił, a ja stwierdziłem, że nie, to się nie nadaje do publikacji. Żadną miarą, nie wypuszczę tego więc postanowiłem nagrać coś tak od po prostu włączyć nagrywajkę i ponawiać na kilobajty po, popluć nieco w gąbkę spróbować tak bez żadnego przygotowania na żywca mówić przez 20 minut no i też coś takiego nagrałem ale teraz w tym momencie stwierdziłem, że nie że teraz nagram coś ciut bardziej przemyślanego i razem z tamtymi nagraniami sprzed tygodnia zmontuję w jedną całość, także odcinek dzisiaj bardzo chaotyczny yy, może nie tyle chaotyczny, co wielotematyczny od trzy bądź cztery myśli niepowiązane ze sobą, wrzucone do jednego wora, połączone w jakiś montaż w dalszym ciągu nie wiem co to będzie także nie pogniewam się, jeżeli Nikt tego nie dosłucha do końca, bo to, jak mówiłem, dzisiaj jest odcinek bardziej dla mnie, niż dla kogokolwiek innego. Opowiadałem różnym osobom historię, bajkę taką. Usłyszałem ją kiedyś w filmie Cinema Paradiso, czy jakkolwiek się wymawia ten tytuł. Zresztą, nieważne, chyba każdy wie o jaki film chodzi. Bajka ta miała w sobie coś, co mnie urzekło. Widziałem film raz dawno temu, raz, więc też słyszałem tą historię. A opowiadałem ją kilkakrotnie, i mm, siłą rzeczy sporo naleciałości. Sporo myśli zmieniło w mojej głowie z jej szczegółów, ale szło to mniej więcej tak. Na bal został zaproszony pewien młody oficer, który mimo niskiego pochodzenia robił błyskotliwą karierę w wojsku. Poznał już kawałek świata, miał obycie ogładę towarzyską, ale to wciąż był dla niego inny świat. Bogata arystokracja, cudowne pałace, wszechobecny przepych i podniosłość. A zwłaszcza ona zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, a jeden taniec utwierdził go w przekonaniu, że chce spędzić z nią resztę życia. Spytał się więc przyjaciela, kim jest owa piękność. Ten spojrzał na niego z lekkim rozbawieniem i powiedział, a za wysokie porogi, mój drogi, to córka księcia, który organizuje tą całą imprezę. Faktycznie taki mezalians nie miałby prawa bytu, ale ale uczucie nie dawało naszemu oficerowi spokoju. W końcu spotkawszy ją kiedyś w trakcie spaceru po parku czy jakiejś przyjażdżki dorożkom, podszedł do niej i... Wyznał wszystko, co mu na sercu leżało. Poprosił, by nie zważała na gniew ojca i jeśli zeszłaby taka konieczność, uciekła z nim gdzieś daleko. Może i nie będzie w stanie jej nigdy zapewnić luksusów, do jakich przywykła, ale będzie ją kochał i zadba, by nigdy nie głodowała. Ona, księżniczka, lekko Uśmiechnęła się i powiedziała, że potrzebuje jakiegoś dowodu na szczerość i dozgodność jego słów, zanim przystanie na jego propozycję. Obiecała, że będzie jego, jeśli będzie stał przez 100 dni i 100 nocy pod oknami jej komnat, a gdy 101 poranka rozewrze okiennicę i zobaczy go czekającego wciąż, to zostanie jego żoną. I stał nasz oficer. Pod oknem swojej wybranki przez dni i nocy dziesięć, przez miesiąc, półtora, przez dwa miesiące. Nie zważając na deszcz, chłód nocy, piekące słońce południa, stał wytrwale przez dni sześćdziesiąt. Rządliły go osy, był wycieńczony, głodny, ale stał prosto ze wzrokiem skierowanym w to jedno okno, w te zamknięte okiennice. Stał jak posąg, gdy nagle, o ile można to mówić przy takiej perspektywie czasu, nagle ostatniej nocy na kilka godzin przed upragnionym wschodem słońca drgnął. Zamrkał kilka razy, uśmiechnął się sam do siebie, obrócił napięcie i odszedł w niewiadomą stronę. Pytałem się różnych osób, co sądzą o jego postępowaniu. Różne opinie słyszałem. Jedni twierdzili, że głupi, bo mógł jeszcze poczekać parę godzin. Inni, że głupi, bo bezmyślnie przystał na kapry z nieznanej dziewczyny. Bądź co bądź. Ktoś jeszcze powiedział, że miłość rządzi się swoimi prawami. Ktoś się spytał, gdzie robił kupę i siku. No... Bohater e, cinema Paradiso zupełnie tej bajki nie zrozumiał i sam postanowił stać pod oknem ukochanej, aż w końcu się rozchorował. A ja się przekonałem dziś, że chyba też nie do końca zrozumiałem tą bajkę. Ale w inny sposób, w inny sposób jej nie zrozumiałem niż bohater filmu chyba, bo tak na dobrą sprawę nie wiem, czy sytuacje te, sytuacja z bajki i sytuacja, która mi się przydarzyła są przystające choć w części przypomniała mi się jednak ta bajka po ulic mokrym ciemnym tle pod pruszącymi latarniami Ja w lokę cień, cień wlecze mnie Kałużel śniął nam pod nogami Ja w lokę cień, cień wlecze mnie Kałużel śniął nam pod nogami Dawno nie było nam tak źle Zostaliśmy zupełnie sami Ja w lokę cień, cień wlecze mnie Kałże, żelśnią nam pod nogami, a w lokę cień, cień wlecze mnie. Kałże, śnią nam pod nogami. Ja się zawiodłem, cień zawiódł się. Tak jest już z tymi dziewczynami. Więc w go, on wlecze mnie. Kałże, śnią nam pod nogami, więc w go, on wlecze mnie. Kałże śniął nam pod nogami Ja mówię, z jej kaprysów drwie Nie będzie kierowała nami I w lokego on wlecze mnie Kałużel śniął nam pod nogami I w on wlecze mnie Kałże śniął nam pod nogami Był czas, gdy cień mój cieszył się Jak ona mnie jej cień go mamił I wlokę go On wlecze mnie Kałużel śnią nam pod nogami I wlokę go On wlecze mnie Kałużel śnią nam pod nogami A teraz mówi Z szalu Lecz dobrze wiem że... Wiecie, co jest najbardziej frustrujące w kontaktach z innymi ludźmi? Bierność. Brak inicjatywy. Poza niewielką grupką znajomych, to prawie zawsze ja wychodziłem do ludzi z inicjatywą. Namawiałem na spotkanie, pierwszy wysyłałem maila z obszernie zadanym pytaniem co słychać, jak się tam zmienił świat od naszej ostatniej rozmowy. No i nie zawsze dostawałem odpowiedź, ale czasem Czasem udało mi się kogoś namówić na zrobienie czegoś, i wtedy od tej osoby słyszałem, że hej, że fajnie, że zasadziłem jej takiego kopa w dupę, że kazałem się jej ruszyć, bo tylko na to czekała. Hej! Czemu więc sam człowieku nie wziąłeś do ręki telefonu, nie napisałeś maila, nie odezwałeś się pierwszy, że czas wstrzyknąć w nasze życie odrobinę, choć odrobinę entuzjazmu, tej energii związanej z robieniem? czegoś ciekawego. Dlaczego sam nie podjąłeś inicjatywy, człowieku? Dlaczego? A, bo nie chciałem, nie chciałam się narzucać, bo to, bo tamto. Ej! Narzucaj się do jasnej cholery. Narzucaj się. Jak nie będzie mi się chciało, jak naprawdę nie będę mieć czasu, to powiem to wprost. Coś tam będę przejmować w owijanie w bawełnę, w wymyślenie jakichś wykrętów. Nie. Jasne, niemiło jest słyszeć czasem odmowę, ale jest to nieuniknione, kiedy każdy ma mnóstwo różnych zajęć i zobowiązań. No. <grym> Dlaczego? Dlaczego to mówię? Usłyszałem, że czasami lepiej poczekać, aż ktoś inny wyjdzie z inicjatywą. Wtedy nie będę narażony na porażkę. Tylko, że czekanie to dla mnie za mało. Jak się chce więcej niż obrastać w kurz, to trzeba wychodzić z inicjatywą. No, chyba, że się ma niebywałe szczęście i ludzie nas otaczający zasypują cię lawiną różnych propozycji. Jestem w tej kwestii jednak dalej idealistą i nie zamierzam zatracać tej swojej inicjatywy, bo inni milczą, a wyjątków w tym jest niewiele. Zresztą narzucanie się, proszenie to nie jest wcale taki zły pomysł. Oczywiście, jeśli robimy to z wyczuciem i nie pasożytujemy, czy też nie nękamy kogoś jakoś nadmiernie, no to jest... A, żeby nie przesadzać w tym wszystkim. Zachować umiar, wyczucie. Proszenie to trudna sprawa jednak w dalszym ciągu. Jakoś tak boimy się długów, wdzięczności, zaciągania zobowiązań, nawet jeżeli one są tylko w naszej głowie. A przecież... Przecież są osoby, które na jedno słowo zaraz spełnią naszą prośbę, tak bezinteresownie, nawet z nawiązką i wiemy o tym, albo się spodziewamy, albo, oj, nawet jeśli nie, to dajmy możliwość, żeby nas zaskoczyły, najwyżej odmówią. Poprosiłem tak Filipa Dawidzińskiego o parę pocztówek. Takich zwykłych, standardowych widokówek. No jest mi to potrzebne. Jest mi potrzebne kilka takich kartek z całego świata. Właśnie jeśli masz możliwość wysłać mi czystą pocztówkę, to bardzo proszę, wyślij mi ją. Postanowiłem pozbierać różne pocztówki od ludzi, różnych ludzi i zrobić z nich coś. No coś, to już nieważne co. Ważne, że poprosiłem choćby takiego Filipa. Spodziewałem się paru kartek w kopercie, a, a dostałem wielką paczkę z różnymi drobiazgami. Kilka gadżetów z nie tylko dla orłów, jakieś ponoć obrzydliwe chipsy, szczoteczki do zębów. No, różne, różne różności, które sprawiły mi niesamowitą frajdę. I co? Starczyło poprosić. Jedno słowo, proszę. A przy okazji przypomniał mi też, że trwają prace nad magazynem podcastofonu. Więc kiedyś w wolnej chwili wystukałem jakiś artykuł, żeby coś zrobić, żeby wykazać inicjatywę, pomóc w czyjejś inicjatywie, żeby nie być biernym, tak jakkolwiek to patetycznie nie zabrzmi, żeby przeżywać, a nie tylko żyć, nie tylko trwać. Poszedłem dziś na giełdę staroci, tak z ciekawości zobaczyć co tam jest i żeby się troszkę przespacerować. W końcu to było całkiem przyjemne niedzielne południe, a ja potrzebowałem chwili przerwy w nauce. Próbowałem parę osób wyciągnąć, żeby się przeszły ze mną. W towarzystwie to przecież zawsze przyjemniej, można porozmawiać, można wpaść na jakiś pomysł. Ej, zróbmy coś. Ale no niestety nikogo mi się nie udało wyciągnąć, bo tam paru osób nie było, a moja współlokatorka stwierdziła, że jej to się nawet nie chce stać i zrobić sobie kawę, no i więc żebym nie wymagał od niej zbyt wiele. Włożyłem więc słuchawki do uszu i idąc słuchałem sobie podcastów. Mieszkając w Krakowie, mając tak chaotyczny rozkład dnia i będąc w ciągłym rozgardiaszu nie za bardzo mam mm, kiedy słuchać podcastów w mieszkaniu zawsze ktoś coś mówi a kładąc się spać jestem tak zmęczony że po kilku minutach zasypiam. więc chociaż podczas takich samotnych spacerów sobie słucham co nieco a sama giełda to no fajne miejsce taka giełda staroci mnóstwo rzeczy jak ktoś ma kreatywny umysł i odrobinę szczęścia, to znajdzie tam coś inspirującego dla siebie. No jasne, jest też sporo śmieci i jakieś stare zabawki, ale są też mniej lub bardziej zużyte części elektroniki, e, zniszczone instrumenty muzyczne, które by sobie można było choćby powiesić na ścianie albo przerobić na coś. Stare zegary i zegarki, jakieś garnki. Widziałem choćby Taką starą bańkę na mleko. Wiele, wiele rzeczy. Monety dla kolekcjonerów, znaczki i przede wszystkim książki. Wiele książek i starych gazet. I mnóstwo płyt różnych, takich z muzyką i z filmami. Kasety VHS, takie kasety, które mają na sobie zapisany dźwięk. Widziałem na przykład winyl. Ze ścieżką dźwiękową z IT. Aj, zastanawiam się, czy nie kupić, ale nie mam nawet, nie mam nawet gramofonu, chociaż to mógł być dla kogoś całkiem niezły prezent. Niestety sam nie natrafiłem na nic takiego, co by wcisnęło by się mi w rękę i krzyknęło: hej, weź mnie. Można ze mną zrobić tyle fajnych rzeczy, ale przeglądając pudełko z westernami. Kupiłem sobie siedmiu wspaniałych. Tak dawno tego filmu nie widziałem, że praktycznie nie pamiętam, o czym on opowiada, więc sobie odświeżę to w dobrej jakości. Ali do tego była książeczka dołączona, to znaczy na odwrót. Film był dołączony do książeczki, żeby, żeby nie musieć płacić VAT-u. <śmiech> w tym samym czasie. Jakiś stary dziadek, na pewno po osiemdziesiątce, tak przynajmniej z wyglądu, oceniam, no i z aparatem słuchowym oblizywał lekko spiesznięte wargi, przeglądając czasopisma pornograficzne. jakiś pornole oglądał sobie i całkiem zabawnie to wyglądało. Tym bardziej, że troszkę tam przy nich stał. Gdy wracałem... Już z powrotem do mieszkania wpadła mi do głowy taka myśl, że fajnie by było stworzyć serię krótkich tekstów, takich opowiadanek, mini opowiadania o kameleonie, który całe życie spędził w gablotce sklepu zoologicznego. To byłby taki mizantropijno-depresyjny kameleon, który by komentował od czasu do czasu sennym głosem świat za szyby rzucałby jakieś uwagi o klientach i sprzedawcy, właścicielu sklepu i innych zwierzętach. Mógłby też mieć na przykład przyjaciela hrabąszcza, którego nigdy nie udaje mu się zjeść, bo ma zeza i nie może trafić swoim lepkim jęzorem w jego hitnowy pancerzyk, więc z biegiem czasu zaprzyjaźnili się. No ale ten mimo wszystko wciąż próbuje go zjeść. Byłby też daltonistą albo albinosem i z jego prób przybrania jakiegoś odpowiedniego koloru wychodziłyby różne śmieszne rzeczy, co jeszcze bardziej wpędzałoby go w depresję. Mogłoby to być całkiem fajne, może nawet by się dało to przerobić na takie mini słuchowiska jakby. Tak jak króciutkie opowiadanka na pół strony. No zobaczymy co z tego wyjdzie.